W końcu lutego goście zaczęli się rozjeżdżać. Najdłużej pozostali kolonna i kardynał Ipolito. W czasie ich pobytu Zygmunt zapisał żonie oprawę na następujących kompleksach dóbr królewskich. Żarnowcu, Radomiu, Jedlnie, Łęczycy, Koninie, Przedeczu, a więc obejmującą dobra, które kiedyś posiadała Elżbieta Rakuszanka. Dopiero wówczas opuścił Kraków wysłannik Izabeli, a z nim razem odjechał deste. W oczach współczesnych Nowa Królowa Polski nie była już pierwszej młodości. Opinie poddanych zaświadczają wszakże, iż odznaczała się urodą. Wypowiedzi poetów i dworaków, porównujące ją do bogiń i nimf, nie były wyłącznie renesansowymi pochlebstwami. Niewysoka, o równych i białych zębach, włosy miała jasne, a rzęsy i brwi zupełnie ciemne. Ręce jakich piękniejszych znaleźć niepodobna i anielsko piękne oczy, jak pisali Konarski i ostroruk z Bari do Krakowa. Musiała być bardzo zgrabna, a wielokrotnie podkreślano, że ślicznie tańczyła. Z wiekiem przybyło jej na wadze i w ogóle wygląd Włoszki uległ zasadniczej zmianie. Na portretach podstarzałej monarchini nie można już dopatrzeć się innych śladów piękności niż duże, nadal pełne wyrazu oczy. Jednak nie urodą, bo ona zasłynęła. Cechą najważniejszą, co sforców był wielki zmysł polityczny połączony z niespożytą energią i ogromnymi ambicjami. Nikt, nawet jej najwięksi wrogowie, nie odmawiali królowej mądrości, choć wielu, chyba w sposób krzywdzący, sądziło, że nie przyniosło to Polsce żadnych korzyści. Jeszcze za życia Zygmunta w panegiryku poświęconym królowi chwalono go, że ma bardzo mądrą żonę, a w kilka lat po śmierci Bony Mikołaj Rej pisał — Rozum miała, Włoszka była z narodu, gdzie się rozum rodzi. Odznaczała się także bardzo silną wolą i umiejętnością podejmowania decyzji. Niewątpliwie jednak nigdy w pełni nie zrozumiała psychiki Polaków oraz nie posiadła zdolności rozeznania w socjologii społeczności szlacheckiej. Anna Sucheni Grabowska. Królowa cechowała się dużym wykształceniem. Znała dobrze autorów starożytnych, z łatwością wygłaszała oracje łacińskie, a kiedyś wieczorem odpowiedziała na skierowane do siebie żale Krzyckiego, że go pominęła w awansach. Stosunkowo mało natomiast interesowała się sztuką i pod tym względem jej działalność w Polsce była przeceniana. Uważano ją za wyniosłą i miała licznych wrogów. Potrafiła jednak okazywać wiele serdeczności swemu najbliższemu otoczeniu, a jej stosunek do panien z Fraucymeru był bardzo opiekuńczy. Łatwo wybuchała gniewem, a z wiekiem urządzane przez włoszkę awantury stawały się coraz bardziej gwałtowne. Rzucała się wówczas na podłogę, płakała, przeklinała, wyrywała sobie włosy z głowy i drapała twarz. Mówiono, że w czasie takich drastycznych scen Bona nie szczędzi nie tylko króla, ale nawet samego Boga. W ogóle była mniej pobożna niż jej poprzedniczki na tronie polskim i to odbiło się na obyczajach dworu. Składała jednak kościołom i klasztorom różne kosztowne ofiary. Kilkakrotnie odbywała pielgrzymki do Częstochowy oraz na Święty Krzyż. Na Wawelu opiekowała się kaplicą świętego Mikołaja, patrona bari. I żywiła tradycyjny w rodzinie Sforców kult dla świętego Franciszka, którego obraz wisiał w jej sypialni. W swojej działalności politycznej nie miała nadmiaru skrupułów, korzystała z usług ludzi cieszących się złą sławą, przyjaźniła się na przykład z wojewodziną mazowiecką Dorotą Dzierzgowską, słynącą ze swobody obyczajów i na pewno bardzo wzmogła korupcję na Wawelu. Polakom podobało się to, że lubiła łowy. Krzycki napisał mały poemat o zającu upolowanym przez królową Bonę. Na starość zaczęła cenić dobrą kuchnię. Zygmunt niemal od razu przywiązał się do drugiej żony. Początkowo musiała go pociągać przede wszystkim swą urodą, ale szybko zdobyła nad nim także władzę jako silniejsza osobowość. A król był mądry, zabiegliwy, do czasu czujny, szczerze pobożny, lojalny, sprawiedliwy i sumienny. Konopczyński. Ale z wiekiem jego energia malała, i Włoszka wywierała coraz większy wpływ na decyzje polityczne męża. Monarcha w ogóle nieraz dawał sobą kierować. Po kilku latach trwania małżeństwa kanclerz Szydłowiecki z pewną przesadą pisał — królowa do tego stopnia opanowała króla, że bez jej woli nic się nie dzieje. Nie oznacza to jednak, aby władcza żona całkowicie podporządkowała sobie Zygmunta. Na przeszkodzie stało oddziaływanie szeregu dostojników — Król nie uczyni nic sam z siebie, zrobi jednak wszystko, czego chcą ważni senatorowie, mawiał Krzycki. Zasady moralne monarchy i jego prohabsburskie sympatie znajdujące się w rażącej sprzeczności z linią polityczną królowej. Poza tym niektórzy historycy uważają, że przedostatni Jagielon na polskim tronie nie był tak bezwolnym, pozbawionym energii i niedołężnym mężem stanu, jak go widziała znaczna część pozostałych. W związku z tym podkreślano, że relacje Bona-Zygmunt nie układały się według jakiegoś jednolitego schematu. Zależały od konkretnych kwestii, w których małżonkowie miewali wspólne bądź różne zdania, a także rozwijały się w zróżnicowany sposób na przestrzeni czasu. słuchani Grabowska W życiu codziennym, pomimo wybuchowego usposobienia, Włoszka potrafiła okazać się dobrą i troskliwą małżonką. Nawet najwięksi wrogowie nie czynili jej w tej dziedzinie żadnych zarzutów. Dbała o dostarczanie mężowi rozrywek, a w czasie jego chorób była bardzo opiekuńcza. Lojalność jej obejmowała również córki z pierwszego małżeństwa oraz nieślubne dzieci ze związku z Katarzyną Telniczanką. Jak każda królowa Polski, Bonna miała swój własny dwór, a także oddzielną od męża kuchnię. W myśl przed ślubnej umowy nowa pani mogła zatrzymać przy sobie tylko kilku Włochów. Pomimo tego postanowienia udało jej się zgromadzić w Krakowie pod różnymi pretekstami, Około 300 swych rodaków. Kanclerzem jej był młody doktor obojga praw Lodowico Alifio, potomek Karafów, początkowo wykładający jednocześnie prawo rzymskie na Uniwersytecie Krakowskim, a od 1523 roku Burgrabia Wawelu. Ze znakomitego rodu pochodził też pod skarbie Niccolo Carminiano, spowiednie królowej, franciszkanin Marco Letorne, był jednocześnie komisarzem generalnym swego zgromadzenia na Polskę oraz wykładał teologię na uniwersytecie. Sekretarzowi żony Carlo de Montecenere Zygmunt I w 1534 roku nadał polski indygenat. Wielką karierę zrobił lekarz Giovanni Antonio Valentini. Otrzymał on liczne beneficje kościelne w Krakowie, Sandomierzu, Płocku i Wilnie, a ponieważ miał jednocześnie dużą praktykę wśród najwyższych dostojników, stał się człowiekiem niezmiernie bogatym. Utrzymywał własny dwór składający się z trzydziestu polskich i włoskich szlachciców, z których każdy nosił jakoby złoty łańcuch. Był sławą w świecie lekarskim i wpływał na obsadzenie katedr medycyny Uniwersytetu. Przezorna monarchini nie starała się wysuwać swych rodaków na wyższe stanowiska państwowe, ale i tak opozycja szlachecka w latach 1537-38 krytykowała zbyt hojne uposażenia Włochów. Z Polaków najważniejszą funkcję na dworze królowej pełnił ochmistrz, marszałek Mikołaj Wolski, kasztelan Sochaczewski. Był on człowiekiem obytym, który odwiedził Ziemię Świętą i dwukrotnie przebywał w Rzymie. Należał do zaufanych doradców swej mocodawczyni. W jej służbie bardzo się dorobił. Poza tym w skład najbliższego otoczenia Bony wchodził sekretarz ksiądz Lewicki, cześnik Tomasz Lubrański, krojczy Jan Gruszczyński oraz dworzanie Andrzej Płocki i Paweł Podskarbiński. O ile wśród męskich domowników Polacy byli równie liczni jak Włosi, to we Fraucymerze wyraźnie dominowały Włoszki. Niektóre z nich Bona wydawała za poddanych swego męża i tak na przykład Laura de Efrem poślubiła protoplastę lubomirskich Feliksa. W 1525 roku królowa urządziła wspaniałe wesele z turniejami Beatryce Roselli, wychodzącej za mąż za Gabriela Murawca. Jednak monarchini dbała również i hojnie wyposażała o swe polskie dworki wśród których w latach późniejszych ulubienicą jej była piękna Beata Kościelecka, córka Telniczanki, dawnej faworyty Zygmunta I. Liberalna na ogół w sprawach sercowych królowa w odniesieniu do swego fraucymeru przestrzegała klasztornej surowości obyczajów, co ułatwiało później pannom dobre wychodzenie za mąż. I sama Bono i jej włoskie otoczenie wywarli określony wpływ na sposób bycia i kulturę Polaków, dzięki czemu zmieniły się niektóre grubiańskie obyczaje. Nowe mody dotyczyły niekiedy spraw bardzo błahych. Prawdopodobnie na przykład wówczas po raz pierwszy w komnatach wawelskich rozległy się głosy nieznanych dawniej papuk. Zobaczono także, że kobiety mogą odsłaniać szyje, a nawet mieć dekolty. Wielu autorów opisuje, jak kulowa ograniczyła obżarstwo i pijaństwo w czasie przyjęć towarzyskich i przyczyniła się do skrócenia uczt trwających dawniej wiele godzin. Określonym wydarzeniem kulturalnym była już sama wyprawa nowej monarchinii, Niezbyt obfita w złote wyroby, ale budząca zachwyt misternie wykonanymi klejnotami i haftami. Wówczas też przybyły pierwsze arrasy, zapoczątkowujące słynną wawelską kolekcję. Poza tym córa z forców opiekowała się hafciarstwem, które szczególnie lubiła. Inną popieraną przez nią dziedziną sztuki była muzyka. Natomiast nie interesowała się specjalnie budownictwem. W chwili przybycia monarchini Wawel składał się z dwóch skrzydeł – południowego i zachodniego – a pozostałe wznoszono za jej czasów, ale bez większego udziału Włoszki, a z inicjatywy samego króla. Podobnie nie interesowała się żywiej teatrem, choć to jej dworzanie w 1522 roku wystawili dramat Sąd Parysa. Wkrótce po ślubie Bona zaszła w ciążę. Z tego powodu nie mogła towarzyszyć mężowi, który w jesieni 1518 roku udał się do Brześcia na Sejm Litewski. 18 stycznia 1519 roku Urodziła się królewna, nazwana na cześć babki Izabelą. Poród był lekki. Zygmunt, ojciec dwóch córek z pierwszego małżeństwa, nie skrywał swego rozczarowania. Jednak pod koniec roku monarchini ponownie znalazła się w błogosławionym stanie. Niedługo potem znów została sama, gdyż mąż wyruszył z wojskiem na północne ziemie w związku z rozpoczętą wojną pruską, toczoną z Albrechtem Hohenzollernem, wielkim mistrzem zakonu krzyżeckiego. Wówczas zachorowała młodsza pasierbica Anna i zmarła 8 maja 1520 roku, a 25 maja została pochowana. Macocha troskliwie się nie opiekowała, w następstwie czego Zygmunt dziękował żonie za czułe macierzyńskie starania. W tym okresie zbliżało się rozwiązanie królowej. Przebywający w Toruniu król miał nadzieję, że nareszcie doczeka się syna. Rzeczywiście o świcie 1 sierpnia tak długo i niecierpliwie wyglądany królewicz ujrzał światło dzienne. Jedna z dworek Bony wywiesiła wówczas z okna Wawelu czerwony pas, a na ten znak jej ojciec, Jan Zaremba, wojewoda kaliski, dosiadł przygotowanego konia i popędził z orszakiem do Torunia, aby zawieść monarsze pomyślną nowinę. Zygmunt napisał wtedy do żony. — Podwójnej, a niezmiernej doznaliśmy radości, dowiadując się, że i połóg szczęśliwie się odbył i że z łaski Boga mamy najmilszego syna, wieczny zakład naszej wzajemnej miłości. Ludwik II, król węgierski, rozkazał na cześć narodzin brata stryjecznego iluminować budę, a Izabela Aragońska urządziła wielki festyn w Neapolu. Bona przyjęła delegację mieszczan krakowskich i usłyszała z ust burmistrza Cymermana — tyś ucieszyła sieroctwo nasze królewskim potomkiem. Tobie zatem, najmiłościwsza pani, wszyscy składamy dzięki. Chrzest pod nieobecność ojca odbył się 1 września 1520 roku a kolewicz otrzymał imiona Zygmunt August. Król zobaczył go dopiero w maju 1521 roku, kiedy powrócił po zwycięskiej batalii pruskiej do stolicy. Urodzenie syna bardzo wzmocniło pozycję matki. Niezależnie jednak od tego, zaczęła też ona odnosić w tym czasie swe pierwsze sukcesy polityczne. Najwcześniej zainteresowała się rozdawaniem beneficjów kościelnych, a zwłaszcza tych, które były zarezerwowane dla papieża. Już 23 stycznia 1519 roku Uzyskała od Leona X prawo obsadzania ośmiu takich stanowisk drogą prezentacji stolicy apostolskiej swoich kandydatów. Życzliwy córce Sforców Medyceusz wkrótce zwiększył tę liczbę do piętnastu osób. Hadrian VI zamierzał nadania poprzednie cofnąć, ale jego następca, Klemens VII, również pochodzący z rodu Medici, nie tylko zatwierdził powyższe prerogatywy Bony, ale przyznał jej jedno dodatkowe uprawnienie do nominacji. W latach 1521-22 królowa przeprowadziła akcję potwierdzenia praw dziedzicznych Zygmunta Augusta do Litwy. Miała przeciw sobie zwolenników ścisłego powiązania Wielkiego Królestwa z koroną. Aby ich przekonać, chciała osobiście udać się do Wilna, na co mąż jednak nie zgodził, gdyż dzieci były małe. Listownie porozumiała się więc... Z Gasztoldami i Radziwiłami, dzięki którym następstwo Królewicza zostało 4 grudnia 1522 roku potwierdzone. W zamian za to Jerzemu Radziwiłowi wyjednała u króla przyznanie kasztelanii trockiej, a kilkuletniemu Stanisławowi Gasztoldowi województwa nowogrodzkiego. W tych zabiegach o umocnienie pozycji dynastii dopomagał królowej biskup Wileński, Jan z książąt litewskich, naturalny syn Zygmunta i Katarzyny Telniczanki z którym Bona pozostawała w najlepszych stosunkach. Powoli zarówno Senat, jak i Sejm zaczęły się do monarchini coraz częściej zwracać. W 1525 roku mąż oficjalnie ogłosił, że pierwsze wolne biskupstwo obsadzi królowa. W związku z tym, gdy zawakowało biskupstwo poznańskie, zaproponował na tę godność Jana Latalskiego. Rząd na monarchini dobrze gospodarowała w swych włościach, stale powiększając posiadane dochody. W 1524 roku założyła w starostwie kleckim sieniawkę, pierwsze z licznych wzniesionych przez siebie miasteczek. Niezależnie od własnych osiągnięć, dobra jej rosły także dzięki nadaniu małżonka. Już w 1519 roku otrzymała od niego na Litwie dwa księstwa, kobryńskie i pińskie. Aby je objąć, musiała czekać trzy lata, gdyż miały dożywotnych użytkowników. 21 lutego 1524 roku Zygmunt ofiarował żonie prawie bezludne puszcze ciągnące się od Narwi po Żmuć, pasmo długości 200 km a szerokości 50 km. Motywował swój dar miłością małżeńską oraz tym, że miał na względzie roztropność jej królewskiej mości we wszystkich sprawach postępowania ład i mądre kierownictwo. Zarządcą swych dóbr litewskich królowa uczyniła Iwanna Michajłowicza Harewicza, który okazał się świetnym administratorem. Jednocześnie Włoszka rozpoczęła działalność także na arenie międzynarodowej. Jako bratanica zmarłej cesarzowej i protegowana cesarza była początkowo w Krakowie uważana za związaną z Habsburgami. Wbrew tym przewidywaniom miała ona wkrótce zająć odmienne stanowisko. Należała bowiem do polityków dążących do odbudowy równowagi sił w Europie, zachwianej sukcesami polityki dynastycznej Maksymiliana. Jeszcze za życia cesarza jego starszy wnuk, Karol, odziedziczył po innych przodkach Burgundię, Kastylię, Aragonię i Neapol, a młodszy, Ferdynand, miał otrzymać arcyksięstwo Austrii i jako przyszły mąż bratanicy Zygmunta Anny Jagiellonki nabywał prawa do Węgier i Czech w razie bezdzietnej śmierci swego szwagra Ludwika Jagiellończyka. Ta niebywała ekspansja Habsburgów tworzyła bonę, która coraz energiczniej zaczęła się jej przeciwstawiać. W Krakowie zwolennikiem domu austriackiego był przede wszystkim kanclerz Szydłowiecki, podkanclerzy Tomicki, biskup Płocki Ciołek i kilku innych senatorów. Z ich postawą sympatyzował sam król. Okazję do konfrontacji stanowisk dał zgon Maksymiliana I, 12 stycznia 1519 roku. O koronę cesarską po nim zaczęło się ubiegać dwóch kandydatów, jego wnuk Karol i Franciszek I, król Francji. Jednym z elektorów był Ludwik Jagiellończyk, głosujący jako władca Czech. Był on jednak nieletni i Zygmunt, namawiany przez żonę, chciał wystąpić w jego imieniu w charakterze opiekuna. Z Krakowa wysłano więc na elekcję poselstwo, które na skutek nalegań królowej miało początkowo popierać kandydaturę Francuza. ona osobiście dyktowała Krzyckiemu instrukcje dla wysłanników. Niemniej w miarę jak szanse Walezjusza Malały, również i Polacy dołączyli się do obozu prohabzburskiego. W rezultacie 26 czerwca 1519 roku na cesarza wybrany został Karol. Wynik elekcji w większym jeszcze stopniu naruszał równowagę sił w Europie i umacniał przeświadczenie królowej o konieczności sojuszu z Francją. Jednak Paryż wobec poparcia okazanego ostatecznie Karolowi przez Zygmunta stał się teraz nieufny i powściągliwie odnosił się do następnych ofert Bony. Monarchini szukała więc pomocy swych kuzynów Destes Ferrari, którzy byli najwierniejszą ostoją wpływów francuskich we Włoszech. Za ich pośrednictwem wysyłała propozycję wydania za mąż małej Izabeli, za młodszego syna Franciszka I i osadzenia nieletnich małżonków w Mediolanie. Jesienią 1522 roku królowa zażądała od męża, aby opierając się na profrancuskim stronnictwie na Śląsku starać się dla syna o księstwo głogowskie. Jednak Zygmunt odrzucił tę propozycję jako niemoralną, gdyż uważał ją za krzywdzącą swego młodego bratanka. W tym okresie Louvre znów zaczął interesować się przymierzem z Polską. W lutym 1523 roku przedstawiciel Franciszka I odwiedził Wawel, gdzie rokował z królem, królową i grupą senatorów. W marcu 1524 roku Bona doprowadziła do wysłania bratanka prymasa Hieronima Łaskiego z oficjalnym poselstwem do Paryża. W lipcu zawarł on pierwszy w dziejach przymierze polsko-francuskie – Problemy polityczne omawiano w aspekcie powiązań dynastycznych. Ustalono wówczas, że Izabela, na którą matka przeleje swe prawa do Mediolanu, wyjdzie za mąż za Henryka, syna Franciszka I, a Zygmunt August poślubi jedną z dwóch córek władcy Francji. W uzupełnieniu tych umów kulewna Jadwiga miała zostać żoną sprzymierzonego z walezjuszami Jakuba Stuarta, króla Szkocji. Łaski 1 października wrócił do Krakowa i najpierw złożył sprawozdanie Bonie. Zgodnie z przypuszczeniami królowej Franciszek I rzeczywiście wkrótce zajął Mediolan, jednak w następnym już roku, 24 lutego 1525, poniósł druzgocącą klęskę pod Pawią, w świetle której Alians polsko-francuski utracił jakiekolwiek znaczenie. Dążenie do sojuszu z Walizjuszami komplikowało sprawy włoskie Bony. Podtrzymywała ona stale jak najserdeczniejsze stosunki z matką, po dawnemu przebywającą częściowo w Bali, a częściowo w Neapolu. Stara księżna dwukrotnie wybierała się do Polski, jednak oba razy przerywała swą podróż już w Rzymie. W listopadzie 1518 roku musiała wrócić, gdyż zmarła Joanna IV, której była spadkobierczynią, a w październiku 1520 roku zatrzymała ją nadzieja, że uda się uzyskać od cesarza inwestyturę na Mediolan dla Zygmunta Augusta. W przeciwieństwie do córki Izabela była procha bzburska i ubiegała się u Karola V o przyznanie wnukowi spadku po posłym mężu. Przede wszystkim jednak starała się o uznanie siebie za spadkobierczynię Joanny IV, co napotykało ogromne trudności. Joanna IV zmarła 28 sierpnia 1518 roku. Była niezmiernie bogata, poza własnymi sumami posagowymi i nadaniami królów aragońskich, Smutna monarchini odziedziczyła cały majątek swej matki oraz królowej Beatrycze Węgierskiej. Na tydzień przed śmiercią spisała ostatnią wolę, wyznaczając Izabelę swą generalną spadkobierczynią. Niemniej Karol Habsburg, mediolański, wbrew testamentowi, zajął wszystkie dobra zmarłej. Księżna mediolańska rozpoczęła więc walkę o swe prawa. Bona na pomoc matce wysłała do Hiszpanii dyplomatę księdza Jana Dantyszka. Był to okres ożywionej działalności politycznej poprzedzającej elekcję po śmierci Maksymiliana I i Karol, chcąc szachować Zygmunta I, zwlekał z zajęciem stanowiska. Jednak, gdy został już wybrany na cesarza, przekazał sprawę do rozpatrzenia najpierw sądom hiszpańskim, a później neapolitańskim. Przeciwnicy Izabeli twierdzili, że Joanna IV nie miała podstaw prawnych do wyznaczania spadkobierców, gdyż większość dóbr, zarówno jej samej, jak i jej matki, została dożywotnio przyznana zmarłym królowym. Była więc ona nawet winna skarbowi dochody nieprawnie pobierane po śmierci Joanny III z posiadłości tej ostatniej. Walcząc o prawa teściowej swego monarchy, Dantyszek jeździł za cesarzem po jego państwach, ale wrócił do Krakowa w lecie 1522 roku bez wyników w tej sprawie. Tymczasem księżna mediolańska miała kłopoty finansowe i zalegała z wypłaceniem dalszych rad posagu córki. Zygmunt nie przyjął proponowanych mu w zamian klejnotów. Nie zepsuło to stosunków rodzinnych. Matka prowadziła nadal z Bono serdeczną i ożywioną korespondencję i chciała sprowadzić do siebie swą wnuczkę, aby ją później wydać za mąż, za jakiegoś Włocha. Zaczęła jednak chorować i zmarła w Castel Capuano z początkiem 1524 roku. Pochowana została niesłychanie uroczyście. Na wieść o jej śmierci z Krakowa wysłano Alifia i Dantyszka w celu objęcia spadku po Izabeli i kontynuowania procesu o dobra Joanny IV. Jednak w odwecie za zbliżenie polsko-francuskie, misja łaskiego, Karol V nałożył sekwestr na Bari. Za pretekst posłużył wniosek Francesco Sforcy, syna Mora, który powołał się na to, że jego ojciec odwołał zapis uprzednio dokonany na rzecz księżnej Izabeli. Jednym z głównych celów polityki Bony stało się teraz wywalczenie cofnięcia krzywdzącego ją sekwestru. Tymczasem w Polsce zaszły wydarzenia, którym królowa była przeciwna, choć nie wykazała tu całej swojej energii. W kwietniu 1521 roku ostatnia wojna polsko-krzyżacka zakończyła się zawieszeniem broni. Wielki mistrz Albrecht Hohenzollern, siostrzeniec króla Zygmunta, udał się wówczas na zachód, poszukując wsparcia u cesarza i książąt Rzeszy. Pomocy takiej jednak nie otrzymał, postanowił zatem przeprowadzić sekularyzację zakonu i zaproponował Zygmuntowi I, że jako świecki książe dziedziczny Prus Wschodnich zostanie lennikiem Polski. Projekt ten poparł kanclerz Szydłowiecki i wielu innych senatorów. W ten sposób doszło 10 kwietnia 1525 roku wbrew Królowej do słynnego hołdu w Krakowie. Bona nie brała w nim bezpośredniego udziału, Wprawdzie w uroczystym pochodzie przez rynek szła za mężem z obiema królewnami, Jadwigą i Izabelą oraz synem, ale później przyglądała się tylko wydarzeniom z okna pobliskiej kamienicy. Obraz Matejki jest pod tym względem niedokładny. Natomiast mały Zygmunt August znajdował się rzeczywiście przy ojcu, na rękach wojewody Hieronima Łaskiego. Wiadomo, że królowa, szykując się do tych wydarzeń, zakupiła nastroje dla siebie i dla pasierbicy wenecki Adamaszek. W latach 1522 27 Bona jeszcze czterokrotnie rodziła. 13 sierpnia 1522 roku ujrzała światło dzienne królewna Zofia. Zygmunt bawił wówczas na Litwie i zobaczył córkę dopiero, gdy miała prawie 6 miesięcy. Matka jej wkrótce znowu znalazła się w błogosławionym stanie. W czasie tej ciąży przeżyła tragiczne chwile. W kwietniu 1523 roku udała się z mężem i pasierbicą na Jasną Górę. Po powrocie 5 maja o 8 z rana odbył się nieudany zamach na króla, kiedy ten wyglądał przez okno z kurzej stopki. Sprawca strzelający z krótkiej broni nigdy nie został wykryty. Bona musiała się w ten czas zastanawiać, jaki byłby los jej i dzieci, rodziny władcy lekcyjnego, gdyby Zygmunt wówczas zginął. Monarcha wyjechał zresztą wkrótce na Sejm do Radomia i był nieobecny, gdy królowa urodziła 18 października 1523 następną córkę Annę. W trzy lata później, 1 listopada 1526 roku, przyszła na świat królewna Katarzyna. We wrześniu 1527 roku Bona była znowu w zaawansowanej ciąży. Wzięła mimo to udział w łowach, które odbyły się w Niepołomicach, gdyż polowania ogromnie lubiła. Sprowadzono na nie z Litwy ogromnego niedźwiedzia. Zwierz, początkowo nie mrawy, poturbował później wiele psów, a wreszcie rzucił się na ludzi i zaatakował królową. Ta zaczęła uciekać, ale koń potknął się i wysadził ją z siodła. Po tym wypadku Bona przedwcześnie urodziła 20 września 1527 roku syna oszczonego Wojciechem Olbrachtem, który zmarł tego samego dnia. Cichy pogrzeb maleńkiego królewicza odbył się w Niepołomicach bo ona w konsekwencji dość długo chorowała więcej w ciąży już nie zachodziła miała w ten czas 33 lata a Zygmunt I 60 w tym okresie pozycja królowej na dworze jagilońskim była już bardzo mocna dobrze gospodarując osiągała poważne sumy z nadawanych sobie przez męża dóbr domeny monarszej w koronie i na litwie dzięki tym dochodom włoszka stawała się z kolei użytkowniczką nowych kompleksów i kontynuowała z ogromną energią, najpierw w Wielkim Księstwie, a po roku 1530 także i w Koronie, rozpoczętą przez męża zaraz po wstąpieniu na tron akcję przywracania skarbowi zastawionych królewszczyzn. Monarchini dbała o przyznawane sobie dobra i w roku 1527 miała na przykład większy spór graniczny z Kazanowskimi. Na Litwie poza wykupem zaczęła także sprawdzać, czy magnaci użytkujący ziemie gospodarskie. Mieli właściwe podstawy prawne dla ich dzierżawienia. Użytkownikom pozbawionym odpowiednich tytułów własność wielkoksiążęcą odbierano. Niektórym wybitniejszym dostojnikom dla osłabienia ich oporu pozostawiano sporne tereny dożywotnio. Jednocześnie królowa rozpoczęła ochronę drobniejszej szlachty przed uciskiem możnowładców. Dotyczyło to przede wszystkim rajgrocko goniąckich dóbr Wiadomo, że prowadzone przez monarchinie procesy nie zawsze były praworządne, a sprytna Włoszka umiała zwłaszcza dobierać sobie wygodnych świadków. W 1526 roku nastąpiły doniosłe wydarzenia międzynarodowe. Turcy wyruszyli na Węgry i 29 sierpnia odnieśli drzgocące zwycięstwo pod Mohaczem. W bitwie tej polegał król Ludwik II i na nim wygasła węgiersko-czeska gałąź Jagiellonów. Wieść o klęsce szybko dotarła na Wawel. Spadkobierczynią Ludwika, wówczas w aspektach legimistycznych, stawała się jego siostra Anna. Praktycznie objąłby władzę Ferdynand Habsburg i jej mąż. Jednak Stronnictwo Narodowe było mu niechętne i wysuwało kandydaturę Jana Zapoli, brata pierwszej żony Zygmunta I. Postawa Polski w szykującym się konflikcie nabierała dużego znaczenia. Bona od razu wysłała na Węgry Bernarda Pretwicza, aby zorientował się w tamtejszych nastrojach. Zaczęła także rozważać, czy nie można wysunąć kandydatury małżonka i po długiej rozmowie 2 października skłoniła go do ubiegania się o tron czeski. W tej atmosferze 1 listopada urodziła królewnę Katarzynę.